Marlena Strużyńska, szatynka po trzydziestce, miała przysadzistą sylwetkę, szerokie biodra i wąskie ramiona. Trudno było nazwać ją ładną. Grubo rysy, zbyt blisko siebie osadzone oczy. Matylda nie chciała być posądzona o dyskryminację, ale pytanie tej kobiety o romans z Dąbkiem raczej nie miało sensu. Eliza oparła się o ścianę za plecami koleżanki i z rękoma założonymi na piersi przysłuchiwała się rozmowie. Matylda nie zamierzała jej wypraszać. Ta kobieta była pomocna, do tego wydawało się, że jest w dobrych stosunkach z sekretarką. Nie mam pojęcia, gdzie podział się pan dyrektor. Słowem nie wspomniał, że nie będzie go w pracy. Marlena miała miły dla ucha głos. Mówiła spokojnie. Nie emanowała tą agresywną energią co asystentka. Klienci dzwonią i pytają o niego, a ja nie wiem, co mówić. Łączę ich z Elizą. A ja mówię, że jest za granicą i dopina ważny kontrakt z międzynarodową korporacją. Wtrąciła się asystentka. To pomaga? Biznes to najlepsze wyjaśnienie, potwierdziła sekretarka. Zrozumiałe. Nie możemy mówić, że zapadł się pod ziemię. I nie wiadomo, gdzie i kiedy wypełznie, pomyślała zgryźliwie Matylda. Dowiadywała się coraz więcej o ludziach, ale zupełnie nic, co mogłoby ją skierować na ślad Dąbka. Jeśli sam się nie znajdzie, należy oficjalnie zgłosić jego zaginięcie. Salomea nie będzie zadowolona, ale to najrozsądniejsze wyjście. Wszyscy, żona i współpracownicy, wydawali się zgodni co do jednego. Mateusz Dąbek był pracoholikiem. Pracoholicy nie porzucają pracy bez wyjaśnienia. Nie, jeśli nie przechodzą załamania nerwowego. Nagle przyszło do głowy Matyldzie. Czy to możliwe, by w jednej chwili załamać się i uciec? Samobójstwo? Nie, otrząsnęła się. Niemożliwe. Westchnęła. Już nie udawała, że notuje. A gdzie siedzi sekretarka dyrektora Muszyńskiego? Zapytała. Iska? Zdziwiła się Marlena. Ona nie pracuje z dyrektorem Dąbkiem. Z uzyskanych informacji wynika, że Mateusz Dąbek nie ma żadnych kolegów. Jedyną osobą, którą można uznać za jego znajomego, jest dyrektor Muszyński. Jeśli znajdę Muszyńskiego, może uda mi się czegoś dowiedzieć o Dąbku. — Idziemy — zarządziła bez wahania Eliza. — Może pani szukać ich obu, mnie tam bez różnicy, którego pani znajdzie. Byle prawą rękę miał sprawną i podpisał, gdzie trzeba. Iska Brunetka o krótko przystrzyżonych włosach miała wielkie sarnie oczy i bladą cerę. Liczyła sobie lat około czterdziestu, ale jej typowi urody lata nie odejmowały wdzięku. Uśmiechnęła się smutno i powiedziała do Matyldy. Dyrektor Muszyński trafił tu przez zupełny przypadek. Początkowo pracował w marketingu, lecz przerzucili go do nas ze względu na dobry kontakt z klientami. Pan prezes uznał, że skoro potrafi sprzedać siebie, sprzedaj produkt. Nie zamierzał zostać dyrektorem działu handlowego i nawet nie ubiegał się o to stanowisko. Dyrektor Dąbek wiedział o tym i mianował go zastępcą. Dyrektor Muszyński dostrzegł w tym szansę, by podreperować swoje CV i przed nowym pracodawcą błysnąć doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Chciał odejść? Nie przepadał za firmą. Czekał czegoś innego, choć o podobnym profilu. Mówił, że zna się na sprzedaży, a nie na rubryczkach. Dlatego dobrze dogadywał się z dyrektorem Dąbkiem. Ale żeby zaraz koledzy? Nie, nie wydaje mi się. Owszem, kilka razy wyszli razem po pracy. Odniosłam jednak wrażenie, że chodziło raczej o dogadanie pewnych szczegółów poza firmą, by nikt nie patrzył im na ręce. Dyrektor Muszyński był zadowolony z tego układu, bo nadal mógł handlować. Dostawał dyrektorską pensję, ale też premię od sprzedaży. Do tego eliza zajmowała się wykresami i sprawozdaniami, co bardzo mu odpowiadało. Prezes wie, że pracownicy dokonują samodzielnego podziału obowiązków? A skąd? żachnęła się. To taki staroświecki człowiek, wyjątkowo nieelastyczny i niepostępowy. Jest doskonałym finansistą i dlatego zarządza tym interesem. Nie widzi powodu, by zmieniać coś, co działa, a działa dlatego, że on się nie miesza. Nie powtórzy pani tego, prawda? Zapytała z nagłym niepokojem. Eliza wpadła tu jak burza z tą detektyw, każąc mówić prawdę jak na spowiedzi, ale do Izy właśnie dotarło, że koleżanka ma w tym swój prywatny cel, niekoniecznie zbieżny z jej interesem. Zależy mi na znalezieniu Mateusza Dąbka. Reszta to... Matylda szybko wykonała ruch naśladujący zamykanie zamka, wykorzystując w tym celu własne usta i dwa palce prawej dłoni. Gest był doskonale znany i w tymże przypadku również został właściwie zinterpretowany. Nic nie wiem o dyrektorze Dąbku poza tym, co już powiedziałam. Odparła trochę spokojniej Iza. — Da mi pani namiary na dyrektora Muszyńskiego? — zapytała Matylda. Nie wiedziała, co zrobi i o co zapyta, gdy go spotka, ale w tej chwili był to jedyny ślad mogący doprowadzić ją do Dąbka. Obaj mężczyźni zawarli jakieś porozumienie przy piwku. Może trochę popłynęli? Może Dąbek coś powiedział, zasugerował? I co najistotniejsze, a czego nie mogła powiedzieć głośno, ta znajomość nie była tak nieistotna, jak przedstawiały to pracujące z nimi kobiety. Jakim sposobem Renata Dąbek poznała Muszyńskiego? Musiałby to być niesamowity zbieg okoliczności, gdyby spotkali się w supermarkecie. — Czy pani Dąbek przychodziła do firmy? — Skąd? — zaprzeczyła stanowczo Eliza. — Ten stary prezes Iwanowicz nie patrzy przychylnie na takie wizyty. — Pamiętasz swój pierwszy tydzień pracy? — nagle zapytała ją sekretarka Muszyńskiego. — Co masz na myśli? — Pamiętasz tę ciemnowłosą kobietę, którą spotkałaś na dole przy windach? — Nazwała cię wywłoką. Chciała się jej przywalić, ale Marlena i ja odciągnęłyśmy cię na bok, a tamta wsiadła do windy. — Pamiętam, a co? — To była Renata Dąbek. — Pierdolisz — zawołała Eliza. — Pracuję tu dwa lata, a ty dopiero teraz mi to mówisz? — Postanowiłyśmy cię nie uświadamiać. Zaczęłaś pracę, a tu żona bezpośredniego przełożonego wyzywać cię od najgorszych. — Wiedziałyśmy, że Dąbek ją spacyfikuje i ta kobieta więcej się tu nie pojawi. Marlena też miała z nią przeprawę na początku. — Naprawdę? — zdziwiła się Matylda. Sekretarka Dąbka nie wydawała się atrakcyjną kobietą. Nie w takim sensie, że była brzydka, bo przecież nie była. Nie miała takiego typu urody w opinii Matyldy, która kusiłaby szefa do ganiania pracownicy wokół biurka. — Tak, ale Marlena... No, wydaje mi się, że Dąbek zatrudnił ją, bo... Chodzi mi o to, że ona nie jest... Boginią seksu? Odpowiedziała Eliza. No, potwierdziła z wyraźnym skrępowaniem Iska. Ona jest świetna, pani detektyw. Zwróciła się do Matyldy. I jako osoba, i jako pracownik. Tyle, że na to miejsce było kilka osób z większym doświadczeniem, a Dąbek przejrzał zgłoszenia, wybrał trzy kandydatki... Potem przeglądał chwilę ich CV i wybrał Marlenę, nawet z nią nie rozmawiając. Byłam przy tym, bo wtedy pracowałam w dziale kadr. Zdziwiłam się, że tak bez rozmowy, a on na to, że mam ją przyjąć na próbny miesiąc, a jak się nie nada, to wziąć którąś z tamtej dwójki. One wszystkie nie były zbyt... ładne. Dokończyła za nią Eliza. Czy to znaczy, że naprawdę przyjął mnie z powodu wykształcenia i doświadczenia? Wyglądała na tak zdziwioną, że Iska nieoczekiwanie wybuchnęła perlistym śmiechem. Tak, to naprawdę straszne. Zaczęła mówić, gdy już się opanowała. Zostać zatrudnioną z powodów zawodowych, a nie personalnych. Co się wydarzyło podczas wizyty pani Dąbek w sprawie Marleny? Zapytała z zaciekawieniem Matylda. Żona dyrektora Dąbka wpadła do biura jak torpeda. Wyhamowała przed biurkiem Marleny, Przyjrzała jej się i po prostu sobie poszła. Bez słowa. Uśmiechała się tylko, jakaś taka zadowolona. Rany, powiedziała Matylda, widząc, że kobiety czekają na jej komentarz. Trudna kobieta, uznała Iska. Na szczęście nie pracuję z jej mężem, tylko go szukam. Zażartowała Matylda. Może uciekł. Całkiem poważnie zasugerowała Eliza. Ja na jego miejscu dawno bym uciekła. Jeśli nawet, nadal muszę go znaleźć, żywego lub martwego. Puściła do nich oko. Obie się roześmiały, chociaż w gruncie rzeczy sytuacja nie była zabawna. Jednocześnie zniknął mąż i kochanek. Matylda miała złe przeczucia. Nim podejmie kolejne działania, musi koniecznie porozmawiać z Salomeą. Coś tu śmierdziało. Oby nie trupem odezwał się w jej wnętrzu złowróżbny głos.